mam mieszkanie Słowo daje, że nie kłamie Że w nim miejsca dla mnie dość A gdy płatki kwiat rozchyli Wtedy do mnie w jednej chwili Mnóstwo swruwa się motyli Każdy motyl to mój gość Czasem siadam im na grzbiecie Żeby sobie w świat polecieć Porozglądać się po świecie Ale zawsze wracam tu Panie, na dnie najwygodniej i najładniej. A gdy ciemna noc zapadnie, wtedy kładę się do snu. Wtedy kładę się do snu. Przecież to bajka. Dlaczego mówisz, że to prawda? Jestem stara mysz. Odróżnia możesz od kamyczka. A bajka od prawdy. Siedzisz w mojej norce, a śpiewasz, że w tulipanie. Co to za prawda? Mówiłam, że to była prawda To nie mów! Nie znoszę kłamstw! Już ci mówiłam! Mój sąsiad też tego nie znosi. Mam nie odwiedzić, pamiętaj, żebyś nie kłamała przy nim. Nie wolno go denerwować. Ma duże mieszkanie, o wiele większe niż moje. Chodzi w czarnym, aksamitnym futrze i poszukuje żony. To, to może ja już sobie pójdę. Dokąd? Nigdzie nie pójdziesz. Myślę, że byłabyś w sam raz dla niego. Tylko nie opowiadaj mu, ani nie śpiewaj takich głupstw. Jak przed chwilą, bo się może obrazić A jest bogaty, ma pełne spiżarnie Więc nie daj Boże, żeby się na nas pogniewał To wielki pan, mów do niego Wielmożny, panie krecie, ale nie jaśnie Wielmożny, panie krecie, bo on nie lubi światła A słowo jaśnie przypomina mu biały dzień I razi O, ktoś puka, chyba on tu Kret Dzień Pry. Dzień dobry, wielmożny panie Krecie. Może pan pozna moją wychowankę? Bardzo dobrze ułożoną panieneczkę. Gdzie? Tutaj przy mnie, ale ponieważ wielmożny pan nie dowidzi, powiem, że jest bardzo ładna. Tak, chcę ślub wnet z nią. Och, widzę, że ma pan wyborny gust. Tak, chodź, tam, mój. Dom. Calimeczko, pan kret lubi się streszczać. Mówi krótko i kretowato. Powiedział właśnie, że chce, byśmy go dziś odwiedziły. Chce, żebyśmy zwiedziły jego mieszkanie, bo pragnie się z tobą ożenić. Da. Do. Cześć. Ale on mi się nie podoba. Nie mogę go pokochać. Nie mogę kłamać. Sama mnie ostrzegałaś. Jest czarny i ponury. I mówi tak jakby tupał krótkimi nóżkami. Nie mów tak. To świetny kawaler dla ciebie. Choć już nie taki młody. W aksamitnym pięknym futrze Chodzi czarny kret. Dzisiaj, jutro i pojutrze Tak by sobie szedł. Zobaczył calineczkę I przystanął na chwileczkę I pomyślał net Żadna inna, jeśli nie ta Nie zdobędzie serca kreta Tylko małej calineczki pragnie czarny kret Gdy będzie jego żonką Z nią zamieszkać chce W głębi ziemi, tam gdzie słonko Nie dostanie się Bo on lubi, gdy jest ciemno Chodzić ścieżką tą podziemną Błądzić by gdzie tam, gdzie żaden słońca promień Nie odnajdzie drogi do niej Z calineczką kretna zawsze w noże siedzieć chce Z calineczką kretna zawsze w noże siedzieć chce ale ja nie chcę, ja kocham słońce! Słońce, słońce! E, bądź rozsądna, Calineczko! Ja ci dobrze życzę. Słońce się z tobą nie ożeni, a kret chce. Nie powinnaś zmarnować takiej okazji. Trzeba sobie przecież ułożyć życie. Masz jedz. Przy wielmożnym panu krecie nie będziesz głodna. Dziękuję ci pani myszko za posiłek, ale sama nie wiem, czy lepiej być głodną Calineczką, czy sytą żoną kreta. <śmiech> Pozwól mi się zastanowić, namyśleć. Przecież nie wyrzucisz mnie chyba. Widziałam już pierwsze płatki śniegu, które przed chwilą wpadły do twojej norki. O, pan kret wraca. Coś mruczy i kwęka i popiskuje i prycha. Nie mów tak coś ty. To śpiew. Pan kret śpiewa. Rzecz to nie bywała. Nigdy nie słyszałam jeszcze, żeby kret śpiewał. O. O, to dowód, że się w tobie celineczko zakochał. Na no pewno, bo krety nie umieją i nie lubią śpiewać. Śpiewają tylko zakochane krety. Krety zakochane do szaleństwa. Cii, słuchaj. Dość, już byłem sam. Dość, już tego mam. A we dwoje się nie boję, Przez podziemne iść pokoje, Pójdę z nią do raju bram, raju bram. Z nią chcę żenić się, z nią chcę wziąć gdzieś ślub i przez życie znakomicie w swoim czarnym akcamicie iść we dwoje, tup, tup, tup, tup. Tup. Z nią chcę żenić się. Chcę jej paść do stóp. Ach, bo ona mnie zachwyca. Jeszcze ca biegnę do niej. Tup, tup, tup, tup, tup. tup. Och, co za okropna piosenka. I śpiewak jeszcze okropniejszy. Cho, jeszcze usłyszy. Powinnaś być dumna, że na twoją cześć ułożył i osuknął Arię. Alem, się za, co? Pała. Już! Przejść do mnie. Chodźmy, calineczku! Pan kret nas zaprasza! Widzisz, niesie kawałek świecącego próchna, żebyś się nie potknęła w podziemnym korytarzu. On śpiewał o tobie z tym próchnem w zębach. Jakiż to uprzejmy, Kret! Tam! Pan Kret prosi, żeby za nim iść tędy. to Stop! Krok! W bok. Pan Kret mówi, że trzeba się zatrzymać i ominąć coś. Co to? Jakiś ptaszek tu usnął pod ziemią. O! Leży tu w samym środku kreciego korytarza. Stulił skrzydełka. Czy on śpi? Nie. To! Trup. Zmarzł. Ptak. Poczekaj, myszko, chwilkę. Zobaczy, co mu się biedakowi stało. To jaskółka. Nie odleciała. A tutaj tak zimno. Uch, brr, jak zimno. Pobiegnę i przyniosę coś, żeby ją przykryć. Może jeszcze ożyję. Salineczko, opamiętaj się. Pan kret powiedział, że ptak już umarł, a pan kret wie, co mówi. Nie zapominaj, że jesteśmy zaproszone przez pana Kreta. Musisz być uprzejma dla niego i nigdzie teraz nie odchodzisz. Zaraz, zaraz, tylko na chwilkę. Zaraz wracam. To, smyk, to, żdąc. Niech się pan nie gniewa, panie Krecie. Ona z czasem nauczy się dobrych manier i przy panu na pewno zmądrzeje. Już, czas spać w dzień. Znów to. Przyjdzie pan jutro, panie krecie, wielmożny, panie krecie. Tak. No i nie usłuchałaś mnie. Na całe szczęście pan krecie nie obraził i jutro przyjdzie znów, żeby oficjalnie poprosić mnie o twoją rękę. Gdzieś ty była. Przyniosłam troszeczkę trawy, liści i mchu, żeby otulić jaskółeczkę. Twoje siostry obleciały, a ty jedna nie. Biedny ptaszku mój skostniały, ja ogrzeję cię. Garstką siana, trawą zwiędło listeczkami brzusz, Żeby cię tu nie dosięć. Ciarczysty mróz, tak niedawno w słońca świetle szybowałaś w dal. Było jaśniej, było cieplej, tak mi ciebie żal, więc nim przyjdą złe... Zamiany, Muszę ci ogrzeje, żeby miło znów. Żeby miło znów. Zostaw już tę nieżywą jaskółkę! Lepiej pomyśl o Krecie! On cię kocha! Bije! Skąd wiesz? Jeżeli mu będziesz posłuszna i odwzajemnisz jego uczucia, to na pewno nie będzie bił, nie uderzy cię nigdy. Bije! Bije jej serduszko coraz mocniej, coraz wyraźniej. O, jak ja się cieszę. Nie zrozumiałaś mnie, pani myszko, co mnie obchodzi, głupi kret. Jestem taka szczęśliwa, że moja jaskółeczka żyje. Gdyby mi kazano za to szczęście zapłacić ślubem, nawet z tym okropnym kretem, zgodziłabym się chyba. Byle tylko jaskółeczka była zdrowa. Nie mów tak, nie mów tak. Czy zapomniałaś, że nie masz skrzydeł? Jaskółka odleci. Zdąży jeszcze w ostatniej chwili przed zimą, a ty co? Będziesz musiała zostać i kto ci wtedy zapewni przyszłość? Jak nie pan kret? On da ci dopiero prawdziwe szczęście. Cicho, cicho nie, nie krzyczmy tak. Biedny ptak musi mieć teraz troszkę ciszy i spokoju, żeby całkiem wyzdrowie. I mała calineczka otuliła jeszcze cieplej małą jaskółkę I poszła razem z myszą do jej norki To pan kret tak chrapie Ale dlaczego jaskółka milczy? Tu była i nie ma jej Gdzie jesteś? Tutaj, kiwit, kiwit, chodź tu Już biegnę tu jestem, siedzę koło norki Ogrzałaś mnie calineczko i wróciłaś mi siły Och, dziękuję ci calineczko A nie ma za co, śpiesz się Od latu już do ciepłych krajów, nie czekaj Tu za zimno dla ciebie i za głodno To nie muszki fruwają, które tak lubisz To pierwsze płatki śniegu, uciekaj Nie calineczko, nie odlecę sama Nie mogę cię tak zostawić Musisz, ja nie umiem fruwać nie mam przecież skrzydeł. Ale ja mam! Starczy moich skrzydeł i dla mnie, i dla ciebie. Kiwit, kiwit, kiwit! W ruszam ruszam drogę i uciec ci pomogę z ponurej nory kreciej. Kiwit, kiwit! Więc chwyć się moich piórek, pofrunę z tobą w górę, jeżeli chcesz polecie. Kiwit, kiwit! Z z calimeczka! Z calineczką jaskółeczka od odleci Do ciepłych krajów stąd Z jaskółeczką Z Z calineczką Z jaskółeczka Krainę Zielonych I kolorowych świąt Kiwit, kiwit, kiwit, kiwit, kiwit. Pomogłaś mi tak wiele, gdy marzłam jak sopelek, więc już się nie rozstańmy. Kiwit, kiwit. Darzyłaś mnie opieką, zaniosę cię daleko do pięknej tulipanii. Kiwit, kiwit. Zjazd co Wiosku od nie odleci do ciepłych krajów stąd. Z calineczka, zalineczka. Z calineczka, jaskółeczka. Krainę zielonych i kolorowych świąt. To była bardzo długa podróż. Bardzo trudny i męczący lot. Jaskółka ogrzewała calineczkę swoimi piórkami i gęstym puchem, a calineczka chuchała na nią i otulała jej szyję jak szalikiem długimi włosami, które jej wyrosły w mysiej i norce. Leciały tak nad chmurami, gdzie świeci słońce nawet w niepogodę, ale i ono było przemarznięte i ledwo, ledwo grzało. Kiedy jaskółce sztywniały ze zmęczenia skrzydła, calineczka chwytała je w obierączki i pomagała ptakowi machać nimi i trzepotać. Aż w końcu... Nie czuję zimna. Wcale, a wcale. Czyżbym aż tak przemarzła? Widzisz, znów latają w koło białe płatki śniegu. To nie śnieg, Calineczko. To wyleciały nam na spotkanie białe motylki z pobliskich ciepłych krajów, bo naprawdę jest ciepło. To już zima się skończyła tak prędko? Nie, tam gdzieśmy były, zima dopiero się zaczyna, ale tutaj nie ma zimy. Tu zawsze jest lato. Naprawdę, jak się cieszę, naprawdę. Słyszysz, jak śpiewają ptaki? Widzisz, jak tam nisko w dole jest różnokolorowo? Tak, tak. Jaskueczką, calineczką. Z jest jaskółek. Od frunie, odleci do ciepłych krajów stąd. Z jaskółeczką z jest z W krainę zielonych i kolorowych świąt. Już przyleciałyśmy, będziemy lądować w samym środku pięknej krainy Tulipanii. To ty ja z kółeczką. Czy miałaś złe przygody? A kto to przyleciał z tobą? Kili, kili, kili, kili. Miałam bardzo złe przygody. O mało nie umarłam z zimna. To ta maleńka celineczka uratowała mi życie. siostrzyczką. Prosimy cię, zamieszkaj chociaż blisko nas. Jesteś taka śliczna i taka kochana. Chciałabym jak najbliżej was, moje miłe sąsiadeczki, bylebym tylko znalazła tam dla siebie odpowiedni tulipan. O, widzę! O, jakże ich tutaj dużo, o, ale same białe i różowe. Nie, jeszcze mnóstwo żółtych. Jest! Jest! Co zobaczyłaś, Tuli Tulipan purpurowy. Chyba w sam raz dla mnie Spróbuję się wspiąć po jego wysokiej łodydze. O, przepraszam, już ktoś w nim mieszka. Jaki piękny. Czy można zapytać, jak się nazywasz, nieznajomy panie? Na imię mam Calineczek, a ty prześlisz na panienku. Ojej, tak jak ty, prawie tak samo jak ty, Calineczka. Yy. Czy jesteś duszkiem kwiatów? Tak, i królem wszystkich tulipanów w całej Tulipanii. A ty skąd się tutaj wzięłaś? Przyleciałam na grzbiecie jaskółki z kraju, gdzie tulipany kwitną tylko latem. I też jestem duszkiem kwiatów, czy raczej... Duszką kwiatów. A znam ja niejednego duszka kwiatów, ale tak piękne istotki jak ty, calineczko, jeszcze nie widziałem. Czy zechciałabyś zostać tutaj na zawsze? Jak to na zawsze? To już mam nigdy nie zobaczyć moich przyjaciół z kraju, w którym są zimy? Nie, tego nie powiedziałem. Tylko, żebyś zechciała tu być, a tam bywać tylko. Tamten kraj odwiedzać, a tutaj wracać. O, tak. Bardzo bym chciała. Zostać ze mną? O, tak. I zgodzisz się być moją żoną? O, tak, mój kochany. Niech nam żyje młoda pan. wam damy w prezencie ślubnym? Gniazdko ani piórka niepotrzebne wam. Tylko jedno. Obiecajcie, że nie będziecie dokuczać motylom i innym skrzydlaczkom, które zlecą się tutaj na nasze wesele. Obiecujemy! Obiecujemy przyrzekamy. Dajemy ci uroczyście nasze jaskółcze słowo. Gili, gili. Wspaniale to było weselisko. Od kolorów trzeba było aż oczy mrużyć, tak były olśniewające. Wszystkie kwiaty ustroiły się kropelkami rosy, jak drogimi kamieniami. Na żółtych kwiatach rosa wyglądała jak bursztyny, na czerwonych jak rubiny, a na liściach jak szmaragdy. Podawano w pucharkach z muszelek pyszny sok kwiatów. Były tańce, ptasia muzyka i śpiewy, a najpiękniejsza była chyba piosenka którą zaśpiewali we dwoje państwo młodzi. Piosenka, której melodię dobrze zapamiętałem. Śpiewała ją calineczka w moim ogrodzie, kiedy ją po raz pierwszy zobaczyłem. A teraz znów ją śpiewała już jako królowa kwiatów Kalineczko, rączkę daj mi, w tulipanie zamieszkajmy, w purpurowym niezwyczajnym zmieści się i ty i ja. Zakochani i weseli, dom będziemy mieli i przed nigdy nie rozdzieli naszych serc przygoda zła. Kalineczkiem calineczka W tulipanie dziś zamieszka I po kolorowych ścieżkach Pomknie jej królewska mość A gdy znów zawita kwiecień Calineczka chce polecić Na jaskółki śmigłej grzbiecie Tam gdzie czeka na nią ktoś Tam, tam gdzie czeka tam, na nią, na nią ktoś. ktoś Czeka na nią ktoś ten ktoś, to ja, stary ogrodnik. Powiem wnuczkom, żeby powypędzały wszystkie żaby z całej okolicy. No i muszę zawczasu posadzić w ogrodzie mnóstwo czerwonych tulipanów, żeby królowa calineczka mogła sobie wybrać najpiękniejszy.